Ovdje je Goran Bregović z Bograda, i ja bym chciał, że pozdrawiam swoje czytelce magazynu Machina i da im pożalim sze najbolje u Hiadu 990 km.